Witajcie w piątkowych osiemnastych ośmiu gadkach. Tematy w audycji to grzybobranie za 1700 zł, dyskalkulia oraz tweetujący bezdomni. Zapraszam! Zaczynamy od kuriozalnej dla nas, Polaków, sytuacji. Wydarzenie wprost z Anglii, dokładniej z okolicy Epping na wschód od Londynu. Dzień jak co dzień, ojciec udał się z córką na grzyby do pobliskiego lasu. Miało to miejsce jesienią ubiegłego roku. Sytuację zaobserwował strażnik i zatrzymał rodzinę. Według angielskiego prawa z 1878 roku wynika, że bez odpowiedniej zgody nie wolno naruszać rozwoju lasu, czyli m.in. zbierać runa leśnego, czyli grzybów. W sądzie rodzinie na nic zdały się wytłumaczenia, że zbieranie grzybów w Polsce to coś normalnego. Kara wynosiła 80 funtów na osobę plus 260 funtów za postępowanie sądowe. Sumując, w przeliczeniu jest to około 1700 zł. Pytanie, co począć teraz z takimi drogimi grzybami? Zwykłej zupy z nich zrobić nie wypada. Według Światowej Organizacji Zdrowia na dyskalkulię cierpi około 5% populacji. Na dysleksję około 15%. Mówi się o takich osobach chorzy na matematykę. Dyskalkulicy nie potrafią odróżnić tysiąca od miliona, piętnastu minut od czterdziestu, czy poprawnie odczytać godziny na zegarku tarczowym. Nie potrafią zdać matury z matematyki, ale są intelektualnie sprawni. Osiągają wysokie wyniki w innych przedmiotach, humanistycznych czy artystycznych. Ale bez matury z matematyki nie mają szans na studia. Pytanie tylko czy ta choroba faktycznie istnieje i czy rodzice nie będą prześcigali się w zdobyciu na nią papierków, tak jak to miało miejsce w przypadku dysleksji. W końcu takie orzeczenie to ułatwienie dziecku życia w szkole. Według statystyk w przeciągu ostatnich 10 lat liczba dzieci z tak zwanymi papierkami na dysleksję wzrosła z 7 do 15%. Najgorsze jest jednak to, że nieuczciwie zdobywając takie orzeczenie, poszkodowane są te naprawdę chore dzieci. Ponieważ mimo profitów na egzaminach państwowych, nauczyciele zdają się nie wierzyć wystawianym zaświadczeniom. Pięciu bezdomnych z Francji dostało smartfony i konta na Twitterze. W 140 znakach próbują opisywać swoje życie. Projekt nazywa się Tweets2Rue pisane razem, czyli tweetowanie z ulicy. I można właśnie pod tą nazwą odszukać ten profil na niebieskim ptaku. Niektórzy przestali dodawać wpisy, a inni są z kolei wytrwali. Najaktywniejszy jest 47-letni Patryk z Mez. Przyznaje on, że dzięki projektowi odbija się od dna. Niedawno szef największego związku zawodowego kierowców ciężarówek we Francji zaoferował mu pomoc w odzyskaniu prawa jazdy. Dzięki za dziś, miłego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek. Szczególnie duże podziękowanie dla stałych słuchaczy.